do nieruchomości. Radiowy magazyn Posiadłość. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost zatrudnienia w sektorze budowlanym. Czy będzie więcej nowych domów? rośnie zatrudnienie w branży budowlanej. W ciągu ostatniego roku liczba miejsc pracy w tym sektorze wzrosła w 44 z 50 stanów. Ale czy to wystarczy, aby zwiększyć liczbę budowanych domów? Michelle Mayer, zastępca dyrektora do spraw ekonomii krajowej w Bank of America Merrill Lynch Global Research, powiedziała stacji CNBC, iż budownictwo wciąż cierpi z powodu masowego odpływu pracowników, jaki nastąpił w czasie kryzysu realnościowego. Nowe miejsca pracy w sektorze budowlanym to duży plus. Specjaliści z tej branży często określają jej problemy jako 3L. Labor, LUTS and Lending – siła robocza, parcele i kredytowanie. Poprawa w zakresie siły roboczej jest zjawiskiem pozytywnym, jednak firmy budowlane nadal potrzebują więcej parceli, na których można budować i więcej kredytodawców chętnych do udzielania pożyczek na budowę nowych domów. Właściciele domów i nabywcy coraz bardziej optymistyczni.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 24 godziny na dobre, 7 dni w tygodniu.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 6, 4, 7, 4 i 3.0. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 7, 4000. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 COM. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 30, WNVR Vernon Hills, Chicago and AM1300 WRDZ LaGrange, Chicago Pulse Radio Chicago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 Pytania kandydatów aplikujących na stanowiska pracy o przeszłość kryminalną. 11 z 13 członków Rady współsponsoruje te propozycje. Spadek sprzedaży nowych domów w marcu. Zdaniem rządu sprzedaż nowych domów jednorodzinnych spadła w marcu o 1,5% w porównaniu do lutego. Spadek ten skoncentrowany był na zachodzie. Z kolei na południu i środkowym zachodzie sprzedaż wzrosła. Raport donosi również, że w całym kraju sprzedaże nowych domów poszły w marcu w górę o 5,4% rok do roku w porównaniu do ostatniego marca. O 2,1% wzrosły także zapasy nowych domów, osiągając tym samym najwyższy poziom od 6,5 roku.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 847 647 4 i 3 0. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000 Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 do nieruchomości Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość Zapraszamy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 Mimo to warto zauważyć, że po tym jak bank centralny podniósł w grudniu stopę procentową, oprocentowania kredytów hipotecznych w gruncie rzeczy poszły w dół. Fenymej. Pobudzający nabywcy pobudzą rynek organiczny. Początkujący nabywcy mogą stanowić klucz do osiągnięcia organicznego popytu realnościowego. I nie mówimy tu o zdrowych produktach, raczej o naturalnym wzroście własności nieruchomości ze względu na podstawowe możliwości rynkowe. Z przygotowanej w kwietniu przez Feny May prognozy gospodarczej i realnościowej wynika, iż potencjalni początkujący nabywcy mogą liczyć na zachęcające wieści. Jedno z nich jest wzmocnienie rynku pracy. Niemniej jednak mogą oni nadal napotykać poważne wyzwania związane z przystępnością cenową. Raport stwierdza, że stały wzrost dochodów wśród młodych dorosłych, wzrost liczby budowanych domów na start oraz dalsze wprowadzanie nowych produktów kredytowych przeznaczonych dla osób dysponujących niskimi wkładami własnymi może w znacznym stopniu przyczynić się do zachęcania większej liczby potencjalnych właścicieli domów do wejścia na rynek realnościowy. A to, jak podsumowuje raport, powinno prowadzić do większej liczby kupujących, pobudzających organiczny popyt realnościowy. Wezwanie do zbadania FHFA, Fannie i Freddie. W miarę jak kongres nadal zastanawia się nad przyszłymi rolami dla Fannie Mae i Freddie Mac, przewodniczący Senackiej Komisji Bankowej prosi teraz Rządowe Biuro Odpowiedzialności, Biuro Budżetu Kongresu i Federalną Agencję, która je nadzoruje o ich zbadanie. Richard Shelby, republikanin z Alabamy, mówi, iż chce ustalić wpływ na rynek działań podejmowanych przez FHFA oraz Przedsiębiorstwa finansowane przez rząd, które nadzoruje. Zdaniem Szelbiego analiza jest niezbędnym krokiem, aby pomóc kongresowi zrozumieć skutki i konsekwencje reform w przyszłości. Dlaczego więcej osób nie sprzedaje swoich domów? Zagadką pozostaje, dlaczego pomimo nieustającego wzrostu cen więcej ludzi nie decyduje się sprzedać swoich domów. Diane Oliks z CNBC powiedziała ostatnio, że jednym z czynników może być coś, co nazywa zapasami o zablokowanej stopie procentowej. Jej zdaniem na bardziej potrzebujących rynkach zapasów wystarcza na zaledwie jeden miesiąc, podczas gdy zapasy na zrównoważonych rynkach wystarczają zazwyczaj na 6 miesięcy sprzedaży. <zysy> Mileniowcy nie są jeszcze gotowi na zakup.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 Dlaczego musisz wiedzieć, co myśli Twoja wspólnota mieszkaniowa o marihuanie? Istnieje nowy powód, dla którego właściciele domów mogą chcieć dogłębnie zbadać temat, zanim kupią dom w dzielnicy, w której rządzi wspólnota mieszkaniowa, czyli Home Owners Association. Nie chcesz chyba, żeby Twoja dzielnica pachniała trawką, a może jednak. Bankrate.com donosi, że teraz, gdy w 20 Stanach marihuana jest legalna w mniejszym lub w większym stopniu, wspólnoty mieszkaniowe mają trudności z tym, jak i czy regulować jej używanie w obrębie społeczności. A jeśli trawka jest gdzieś legalna, to nie jest nawet jasne, jak twierdzi Bankrate, czy wspólnota może wprowadzać zasady ograniczające lub nawet zakazujące jej używania. Póki co, na wiele pytań na temat legalnej marihuany można odpowiedzieć tylko w jeden sposób. To zależy.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 Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 1300 AM. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu.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 47 4000 847 647 4 i 3 zera. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000. To jest mój dom?